Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski i są ze mną. Michał Rakowicz, Jerry, witam Ciebie bardzo serdecznie, cześć! Cześć Mando, cześć Rychu i witam wszystkich. No bo jest z nami jeszcze Marek Wyszyński, Rychu, Ciebie również witam bardzo serdecznie, cześć! Cześć panowie i witam wszystkich słuchających po dość długiej przerwie chyba, nie? U Ciebie długa przerwa, u mnie w konglomeracie też długa przerwa, bo ograniczam się już w zasadzie tylko do Radia SK, a dzisiaj próbujemy zniszczyć klątwę, klątwę seriali Star Wars która trwa od bardzo dawna, bo tak jak pierwsze wrażenia nam wychodzą znakomicie, tak ostatni serial w całości to chyba był Kenobi i to bez Rycha. Ostatni serial z Rychem to chyba był drugi sezon Mandalorianina, który omówiliśmy. No a potem długa, długa przerwa, nie mogliśmy się zebrać. Te pełne podcasty nam nie wychodziły, no i dzisiaj wyszło, a przynajmniej początek Na się wychodzi... Tak, tak jest. jest, chociaż też było pod górkę. Dzisiaj porozmawiamy o Acolicie, o najnowszym aktorskim serialu z podszyldu Star Wars, który zakończył się dwa tygodnie temu. I my nagrywaliśmy pierwsze wrażenia. Pierwsze wrażenia to były dwa pierwsze odcinki. Polecamy odsłuchać, bo pewnie do tego nie będziemy wracać. Tak naprawdę serial miał 8 odcinków, czyli zostało nam ich sześć. I co ważne, myślę, że będziemy spoilerować, nie? Chyba tak, zawsze spoilerujemy. Tak, koniecznie. Kto chciał, oglądał ten serial. Tak naprawdę większość miała wyrobione zdanie już przed tym serialem, więc będziemy przejeżdżać spoilerowo. I... Te sześć odcinków tak naprawdę można podzielić na, na trzy grupy w zasadzie, bo trzeci i siódmy odcinek to były w pełni retrospekcje. Czwarty i piąty odcinek to był cały blok, e, tak, ta, ta, taka jedna historia podzielona na dwie części. Szósty to był wypełniacz, no i został nam finał. Czyli myślę, że moglibyśmy chyba zacząć od tych dwóch retrospekcji, czyli od czegoś, o czym mówiliśmy w pierwszych wrażeniach. Mm -hmm. Bo jednym z punktów, który poruszaliśmy, to był kryminał. I zakładaliśmy, że ten kryminał, no, będzie rozpisany na, na cały serial, że to będzie dobry kryminał. To jest historia sprzed 16 lat. Historia, która wydarzyła się na planecie Brendog. No tylko pytanie, wiesz, czy my chcemy teraz całą y, historię opowiadać? No bo te retrospekcje prowadzą do, do tego, żebyśmy w pełni poznali origin, można powiedzieć, Mei i Oshy i tego, gdzie i dlaczego skończyły i dowiedzieli się, dlaczego ta czwórka Jedi musi zginąć, tak? Dlaczego Sol, Indara, Kelnaka i, wybaczcie, nie pamiętam imienia czwartego mistrza. Torbin. Torbin. Dlaczego oni muszą zginąć? Dlaczego... May na nich poluje i co się stało, że Sola w jakiś tam sposób dręczą wyrzutu sumienia, no bo to już było gdzieś tam delikatnie hintowane. No i, i tak naprawdę dostajemy historię no, kilku dni z planety Brandog i tego jak, jak, się, jak doszło do tego, że bliźniaczki zostały rozdzielone i jaką rolę w tym wszystkim odegrali Jedi. Znaczy ja wam powiem, że mnie zaskoczyły dwie rzeczy. Już ten trzeci odcinek tak naprawdę mi obniżył trochę poprzeczkę, bo ja mówiłem w tych pierwszych wrażeniach, że zapowiada się Bieda, bo bieda, ale taki Harlan Coben. Mm -hmm. Że historia tak. sprzed lat, jakieś tajemnice, teraz one wypływają i myślałem, że przez te osiem odcinków będą nas zwodzić, będą nam pokazywać fragmenty. Mm -hmm. Pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, to to, że od razu dostaliśmy cały odcinek, który jest w całości retrospekcją. to Tego się kompletnie nie spodziewałem, ale raczej na minus mnie zaskoczyła. No bo, tak jak mówię, ten trzeci odcinek powiedział mi już od razu Te oczekiwania twoje, mando, to weź na bok. To nie będzie taki serial. I powiem, postaram się krótko, co mnie zaskoczyło na minus w tym, że dostaliśmy w tym trzecim odcinku tak naprawdę to, co już wiedzieliśmy. Ten odcinek nie dał nam w zasadzie niczego nowego. On fajnie pokazał ten kult. To było coś, wiecie, w ramach tego uniwersum, budowania tego świata. To było coś fajnego. Żadna nowość, ale coś fajnego. Ale... Szliśmy krok po kroku, bo ten pierwszy odcinek, żeby było jasne, jak, jak oni nas tutaj zwodzą. Pierwszy odcinek jest Oczami Oshi, a siódmy odcinek jest Oczami Jedi, czyli mamy dwa razy tę samą historię, ale z dwóch różnych punktów widzenia i ten trzeci odcinek to jest tak naprawdę ekranizacja ekspozycji, które mieliśmy w odcinkach 1 i 2. Bo on nam wszystko pokazuje to, co już Osha wiedziała, to co jej Sol powiedział. I ja wtedy sobie pomyślałem, okej, okay, dobra, czyli to nie jest Harlan Coben. Nie zwodzą nas, nie oszukują. Po tym odcinku nie mieliśmy żadnych e, błędnych tropów. Po prostu wiedzieliśmy, że dostaliśmy niepełną historię, którą w pewnym momencie pokażą nam pełną. No i okej, okay, ten siódmy odcinek pokazał nam pełną historię, już oczami Jedi. O widzisz, właśnie nie wiem, czy ja się mam już teraz z tobą nie zgadzać, czy czekać jeszcze. Odnośnie tego siódmego. Jeszcze nie oceniam tego siódmego, tylko mówię, że na tym etapie już się okazało, że to nie jest kryminał, tak jak ja myślałem. To nie jest Harlan Coben, to nie jest rzucanie tropów, to nie jest zmylanie odbiorcy. Tylko po prostu dostajemy jeden odcinek i wszyscy wiemy, że on jest niepełny, że brakuje tutaj elementów. Widzimy dokładnie, gdzie są te dziury, a potem dostajemy drugi odcinek, ta sama historia z zapełnieniem tych dziur i z pokazaniem, co się tam naprawdę wydarzyło. Tyle. No to Rychu się nie zgadzaj, bo ja bym chciał bardziej dopowiedzieć niż po polemizować. Wszystko, co o czym powiedziałeś, wszystko, co powiedziałeś odnośnie trzeciego odcinka, to można się z tym, z tym zgodzić. Widzimy te dziury i na tym etapie one w zasadzie jakoś strasznie nie, nie przeszkadzają. Dla mnie ten odcinek był taki trochę trochę zbędny, a po tym siódmym mam wrażenie, że to w ogóle była bezsensowna decyzja, żeby rozbić to na te, na te dwa odcinki, bo dużo lepiej by wyglądały te retrospekcje poupychane gdzieś w pozostałych odcinkach i, i mm. zmierzające do, jakiego, do jakiegoś finału, bo to moim zdaniem nie gra, bo trzeci odcinek, a siódmy różnica jest autentycznie w dwóch scenach, albo znaczenie mają dwie sceny. I teraz nie wiem, czy mówimy o, znowu już, już idziemy w spoilery, czy będziemy sobie spoilerowo jeszcze gadali na końcu. Nie, bo... nie, idź, idź, jak chcesz, no to, no no to, są, no to są dwie sceny. Scena, w której Sol zabija matkę, trochę nie wiadomo dlaczego, na zasadzie tak. paniki i scena, w której on musi wybrać, czy uratować Osze czy May to wszystko. No nie, no tam jest, jest, jest więcej też widzimy. Nie ma, że nie, nie prowadza do śmierci całego plemienia, czego jakby nie wiedzieliśmy, nie było kompletnie jasne jakby okay. jak to plemię jak cały ten kult zginął. I nadal tego nie wiemy. Po 7 odcinku absolutnie nadal tego nie wiemy. Tak, to jest ta absolutnie Tak, całego plemienia też jest niezrozumiała. To plemię stoi a później leży, koniec i, i to jest to jest ta największa różnica, więc i moje zajęto i tak nie miało znaczenia. Natomiast mówię, no to co mamy, bo i tak osiem fabuły jest jest tak naprawdę Sol i jego relacja z, z jedną z bliźniaczek, chociaż nie tylko. I tu widzimy właśnie ta, ta jedna stana, czyli ta śmierć matki i to, że on no, nie jest na tyle silny, żeby utrzymać obie i musi mu się zdecydować, która z nich umrze. To, znaczy, to, to jest w ogóle problem, wydaje mi się, całego tego serialu. Ja bym trochę kwestię właśnie tej retrospekcji ekstrapolował na całe te 8 odcinków, bo wydaje mi się, że tutaj są naprawdę bardzo dobre pomysły i yy, ja zacznę od dużego plusu jakby w całej tej retrospekcji. Ja zastanawiałem mhm. się, jak oni do tego podejdą. No bo wiecie, już te pierwsze dwa odcinki nam pokazały, że tam coś na brędoku się stało nie tak, że ci Jedi coś przeskrobali, ale zakładałem, że mimo wszystko, wiecie, to jest Disney, że to okaże się jakieś plus-minus nieporozumienie i wszystko suma summarum okaże się bardziej właśnie problemem komunikacyjnym niż jakąś realną krzywdą, którą ci Jedi na brandoku wyrządzili. I wydaje mi się, że sam ten pomysł, sam, sama ta oś, że jednak mamy tę grupkę Jedi, która jest skierowana na ten brandok, żeby badać domniemaną wergencję i która się tak bardzo rzuca za tym tropem potencjalnym, za tym, żeby być może, nie wiem, że te bliźniaczki właśnie są emanacją funkcjonowania tej wergencji, tym, że mamy tutaj do czynienia z czymś niesamowitym, jeżeli chodzi o moc. Trochę w zasadzie bez dowodów, tylko na zasadzie takiego neofickiego domniemania, bo to też jest w sumie ciekawe, żeśmy się zastanawiali. To jest kolejny wątek, którego nie rozumiem, także będę chciał niego zaraz zapytać. To, to, to już zaraz I, i mi się też podoba na przykład właśnie, że to trochę wyjaśnia dlaczego ten Torbin się zamknął w bańce, żeby odpokutować, no bo okazuje się, że w zasadzie to trochę ten jego neoficki zapał tutaj doprowadza poniekąd do całej tej tragedii i sama ta koncepcja mi się podoba, bo ona została rozwiązana dosyć odważnie i nietuzinkowo, no bo to jest w ogóle coś, nad czym my żeśmy się zastanawiali, mm. czyli mamy Wielką Republikę, którą czytamy w ramach pierwszej, drugiej, trzeciej fazy, czyli raczej szczyt zakonu Jedi, no i teraz wiedzieliśmy, że to będzie taka wersja jakaś pośrednia, no i mnie osobiście na przykład bardzo to intrygowało, czy oni gdzieś tutaj zaczną nam pokazywać jak ten zakon stał się tym zakonem, który wszyscy widzimy w mrocznym widmie, czyli dyskutujący, zamknięty w sobie skłócony, zamknięty na republikę i takdlej it takdlej i tutaj ten wątek nam już to pokazuje, nie tylko ten wątek, bo tutaj jeszcze będzie kwestia Wernestry i w ogóle relacji zakonu z Senatem, który też mi się podoba, ale ten wątek wydaje mi się, że naprawdę został całkiem odważnie spuentowany, bo my mamy wprost pokazane, że ci Jedi może, nie wiem, mieli dobre chęci, ale jednak dopuścili się czynów absolutnie niegodnych i to w zasadzie wielopiętrowo, no bo pozabijali niewinnych ludzi i jeszcze jakby tego było mało, no to w zasadzie zatuszowali całą sprawę udając, że w zasadzie to się kompletnie nic nie stało i pod tym kątem to mi się podoba natomiast tak jak powiedziałem na początku i tu słusznie rychło moim zdaniem wytknąłeś, to by się o niebo lepiej sprawdzało i ty mando też to podnosisz właśnie gdyby to było w duchu kobenoskim robione gdybyśmy my dostawali na zasadzie jakichś krótkich retrospekcji małych fragmentów informacji z rozmów z poszczególnymi osobami, gdybyśmy my mieli tu realne śledztwo nie, że, i, mylenie tropów, i nie? mylenie tropów dokładnie tak, że tu osza by się od kogoś czegoś dowiedziała, tutaj May się od kogoś czegoś dowiedziała, tutaj solby się komuś tam wygadał, mógłby być poszerzony wątek totalnie pominiętego tutaj Kelnaki, który by też, nie wiem, z kimś wszedł jakąś interakcję i, i czegoś byśmy się dowiedzieli i wtedy to by dużo lepiej na tym poziomie też emocjonalnym działało, no bo tak to mamy jeden odcinek, ten trzeci, który właśnie wszyscy oglądamy i mamy się świadomość, że to jest po prostu jedna wielka zmyłka, no i mamy później odcinek siódmy, który to klaruje no, no i to tyle no, nie, niepotrzebnie konstrukcyjnie tak do tego podeszli mhm. sobie, ja mam dwa, dwa komentarze może do tego, pierwszy jest taki, że ja trochę nie apałem tej wergencji bo ja miałem wrażenie, że tu się zmieniła koncepcja z jednej strony oni są na tej planecie i w którymś momencie mają taką takie oliśnienie. Ej, tu chyba jest wergencja, to tu moc zadziałała na jakimś nieznanym poziomie? Nie, oni tam właśnie, ja tak to rozumiem, że a oni później, tam zostali, pod koniec jest wysłami, wprost, żeby że że zostali wysłani, żeby to zbadać Dlatego mówię, ja się tu trochę pogubiłem, a drugi komentarz do tego, co powiedziałeś, drugi wątek, który jest jakąś tam tajemnicą, czyli Kimir, jest dużo lepiej poprowadzony. Tam jest to cedzenie, które które się... No, o którym tutaj mówimy, nie? Tam, tam nie ma takiej ekspozycji, czyli dało się. To nie wiem, czemu tutaj to zostało rozegrane w tak patologiczny sposób, kiedy wątek Kimira został poprowadzony dużo bardziej sensownie. No bo tu mieliśmy, musieliśmy mieć wyjaśnienie tajemnicy, a w przypadku Kimira tak naprawdę my nic nadal nie wiemy. Tu zwróć uwagę, bo, bo ja się zgadzam z tym. Wiesz co, ty w tym pierwszym odcinku mogłeś odnieść wrażenie, że oni są tam przypadkiem, bo ten pierwszy odcinek tak był skonstruowany. On był oczami Oszy i oczami tych wiedźm z ich punktu mm -hmm. widzenia. Także my tam widzieliśmy Sola, który gdzieś się skrada za drzewem. Jak oni wbijają do nich na kwadrat, to w sumie robią wrażenie złoli tego odcinka, a dopiero potem w tym drugim było pokazane z ich punktu widzenia, jak mm -hmm. oni tam roślinki badają, jak młody padawan Torbin się wkurza, czemu ja mam tu tak długo siedzieć, jak Solowi kompletnie odbija palma. Ale no... Mnie się ta konstrukcja nie podoba. Ta, ja się mhm. zgadzam tutaj z tym, co Jerry mówi. Mi się podoba to, do czego to doprowadziło, bo ogólnie ogromnym plusem tego serialu jest ten pokazany upadek e, Jedi, ale to, jak to zostało pokazane, był taki serial safe na podstawie, nie na podstawie Kobena na podstawie pomysłu Kobena. Czy on był dobry, czy zły, to tam już pal licho, ale on w każdym odcinku pokazywał nam na początku retrospekcję z tej samej imprezy, tylko dodawał coś z punktu widzenia innej osoby mhm. i to działało tak, że za każdym razem widz sobie myślał, hmm, to jednak było tak, a może to było tak, ej, to, to, to ten jest winny, nie, to ten jest winny, cały czas do końca nas zwodził. No i to by się z prawdziwo dużo lepiej jakby bo tu nie ma tego kryminału to miałby być serial nie ma tego w ogóle kryminał łamany tym przez punkt po pierwszym odcinku oglądasz ekranizację ekspozycji po prostu patrzysz mm -hmm. na coś o czym wiesz i kończysz go bez żadnych w ogóle przypuszczeń tylko tu jest dziura tu jest dziura tu jest dziura poczekam aż ją zapełniam no dokładnie tu nie wiem czy tu jeszcze można można coś dodać no to jest Tak jak już powiedzieliście, ja się pod tym podpisuję, konkluzja tego wątku jest fajna. Droga prowadząca do tej konkluzji jest moim zdaniem ekstremalnie nieudolna. Naprawdę. To jest naprawdę skopanie tego na poziomie scenariuszowym. Natomiast no, to jak to się kończy, ten upadek Jedi, ta tajemnica, którą oni tuszują, tego jeszcze nie było. To jest zrobione całkiem fajnie. Co do tego jak zagrane, no to możemy sobie pogadać pewnie za chwilę, ale no mogło być dużo lepiej. Ja tutaj, żeby ten, ten wątek może zakończyć, to ja też dopowiem jedną rzecz tak bardzo konkretnie co do rozwiązań fabularnych. Ja mam, tak jak mówię, też podoba, jeszcze raz, żeby to wybrzmiało, podoba mi się do czego to prowadzi, ale trochę te zachowania Jedi w tym siódmym odcinku no są dyskusyjne. I, I trochę Ja mam też pretensje do twórców, że dając nam tak naprawdę rozwiązanie na tacy już bardziej bezpośrednio, to by się nie dało tego zrobić, bo po prostu mamy krok po kroku wszystko pokazane, co się dzieje, to trochę właśnie są rzeczy takie niejasne, bo jednak to zabójstwo matki przez Sola jest irracjonalne. Nie? Ja się po prostu w tym momencie oglądałem Ale z młodym... Ale mi wydaje, że Sol jest po prostu... Wariatem jakimś. Ja tak to odebrałem. Jemu palma odwaliła. No chyba jedynie tak to można czytać, bo po prostu ja siedziałem, oglądałem z młodym i się obaj za głowę złapaliśmy w tym momencie, no bo tam absolutnie ta sekwencja zdarzeń nie, nie sugerowała, że tutaj rozwiązanie siłowe, a szczególnie już zabójstwo jest jakimkolwiek dobrym rozwiązaniem, nie? a tutaj no coś takiego mamy. No właśnie, to nie ma żadnego, żadnego sensu, a oprócz tego dostajemy jeszcze w tym samym odcinku parę, paręnaście minut wcześniej. Z ust Sola ja czuję jakąś niesamowitą więź z Oszą. Dziękuję. Koniec. Koniec. To jest, to jest cała jego motywacja. Po prostu to jest źle napisane. To wszystko, bo to jest, mówię, fajna konkluzja, ale tak nieudolnie poprowadzony wątek, że no to no znowu, to, to po prostu nie ma sensu. To nie ma sensu. No jest tak, bo tak było w scenariuszu. I to jest to jest jedyny powód, dla, dlaczego on się tak zachował. No bo tak miał na kartce napisane. No, ja to absolutnie tego nie bronię, bo to jest tak dziwne, w wielu momentach on się zachowuje irracjonalnie, ja też niektórych jego zachowań nie rozumiem. Sam sobie dopowiadam, że no, bo, bo, ten serial kilka razy nam rzuca takie tropy. Matka Aniseja mówi chociażby takie zdanie co zrobicie, jeśli komuś z was kiedyś odwali i, i no i zniszczy was wszystkich. No Wiem, tak, że to jest powiązanie do Anakina, ale to już... Po... Senator też później Dr w zasadzie paraflazuje no to zdanie. Обычно стычный fantastyczny dialog senatora, jak on mówi, wy Jedi próbujecie zapanować nad czymś, nad czym nie można zapanować i w wtedy Wernestra odpowiada, nie próbujemy zapanować nad mocą. On mówi, nie mówi o mocach, mówię o emocjach. To jest fantastyczny dialog i ja sobie dopowiadam i to gdzieś mogłoby być w książkach rozpisane myśli Sola, no że no, no, no jedyne tutaj racjonalne wytłumaczenie to, że koleś nie nadawał się do tłumienia emocji i one wybuchły, wybuchały powoli i potem tłumił je jeszcze przez 16 lat, co już doprowadziło go w ogóle na skraj. Ale dopowiadasz, bo w serialu tego w ogóle nie masz. i, i po, po, To jest zresztą wątek, który się pojawia w tych serialach bardzo często. My tak często tłumaczymy tę Gwiezdne Wojny za tej głupotki scenariuszowe. Mówię o serialach, nie, nie o filmach, nie, nie o całej reszcie, ale jeśli idzie o te disneyowskie produkcje, my strasznie próbujemy to w jakiś sposób usprawiedliwiać. Nie? jakby znowu, znowu podoba mi się historia, podoba mi się wątek, natomiast znowu powtarzamy to chyba piąty raz, to jest bardzo nieudolnie, nieumiejętnie poprowadzony poprowadzona historia. No bo my, jako fani Gwiezdnych Wojen, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że rozszerzone uniwersum nam dopowiada wiele Zgadza rzeczy. A się. niestety Disney robi bardzo mało rozszerzonego uniwersum w, w ramach swoich produkcji. No teraz się to trochę zmieni, a Kolita dostanie trochę więcej, ale tak, to jednak skupiamy się na tym nieszczęsnych, mrocznych czasach, więc dopowiadamy sobie to sami, co powinno znaleźć się w książkach, a tak naprawdę powinno znaleźć się w serialu i tyle. No dokładnie, no oni bardziej próbują trzymać to za mordę chyba niż Lukas próbował, bo Lukas po prostu się podpisywał pod tymi książkami i mówił, tak, to jest Extended Universe albo nie. Disney próbuje to dużo bardziej kontrolować, przez to tego się wszystkiego dzieje mniej, nie? Mam wrażenie. Ale no myślę, że ten wątek, no mówię, możemy jeszcze 10 razy powiedzieć, no Upadek Jedi fajny, sposób kiepski. Ale wiesz co, to, to też je, je, jeszcze jedna rzecz a propos tego co ty mówisz bo mi się wydaje, że tutaj próbowano to jakoś podbudować bo jednak ten odcinek siódmy trochę nam argumentuje właśnie to zachowanie Sola tym, że jednak no oni się spotkali z, z bliźniaczkami no i tam pada jasna sugestia że oni po przebadaniu ich założyli już właśnie w ciemno, że one zostały stworzone przez Wergencję i że one są tak naprawdę jednym i ja bardziej to takie szaleństwo sola ukierunkowane na ratowanie bliźniaczek, szczególnie Oszy, która po prostu była tą, która bardziej była ku i więc wydaje mi się, że łatwiej było ją, nie wiem, nawet powiem brutalnie zmanipulować, no to, to to jest jakoś tam uzasadnione i wydaje mi się, że to nie jest tak, że my zupełnie sobie to dopowiadamy, bo, bo gdzieś tam to jest, tylko że problem i to znów można by ekstrapolować i na cały serial i właśnie na inne seriale jest taki, że i ja też będę miał w ogóle taką uwagę ogólną do tych pozostałych wątków, że po prostu te seriale trochę stoją w rozkroku pomiędzy filmem a serialem z prawdziwego zdarzenia, bo wydaje mi się, że jak się spojrzy właśnie na całość na te 8 odcinków, to z jednej strony to by sporo można było wyrzucić bez straty yy, dla całości, bo było trochę wypełniaczy, waty, powtórzeń i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony jak już chcą się bawić w te 8 odcinków, to ja bym nie trzymał się tego nieszczęsnego, użyję z pełną świadomością tego słowa formatu 30 minut plus minus yy, i to raczej minus, tylko, raczej, minus. tylko mhm. raczej bym poszedł w kierunku tego takiego starego formatu, na przykład tam te 40 40 parę minut i dał tym wszystkim wątkom trochę oddechu i podbudowy. Tylko wiecie, to jest, to jest wydaje mi się, to jest wszystko takie. Ale to jest du inne masło maślane. Nie? Na zasadzie, że to wymaga z kolei więcej kasy, to wymaga trochę innego rozłożenia. A to i tak był najdroższy serial gwie znowojenny. To jest temat zupełnie inny, temat, który chciałem na koniec zostawić kasa bo kasa to to akurat była i to duża. Ale wiesz, ale to i tak jeszcze byś musiał mieć więcej kasy, jakbyś chciał suma summarum na te 8 odcinków, to by ci się zrobiło 80 90 minut dodatkowego materiału. I wydaje mi się, że to by naprawdę mogło w tego rodzaju historii, jaką jest akolita zaprocentować, no ale e, mówię, znów idziemy w kierunku tych takich króciutkich odcinków, co momentami wypada aż absurdalnie, no bo dojdziemy do tych pozostałych wątków i na przykład, nie wiem, ten odcinek piąty, gdzie oni są na kofarze, to to To jest w zasadzie yy, te 30 minut to jest ekspozycja prawie do kolejnego odcinka, nie? Bo ta, ta no, tak po prawdzie. No czwarty i piąty, mhm. te dwa odcinki, te dwa no, tak, odcinki, tak. czwarty to, i piąty, a nie jak piąty i szósty, tak. Tak. Jak on się skończył, to ja przecierałem oczy, bo to te, te, te wcześniejsze ten ta retrospekcja z Brändok była ciut dłuższa. A potem ten czwarty on po ucięciu, wiecie, tej czołówki, tego wprowadzenia do Star Wars, co te głowy migają e, w poprzednim odcinku, napisów końcowych, które zawsze są dosyć długie. On trwał chyba 25 czy 28 minut i to było wprowadzenie. Czwarty no i piąty to jest jeden odcinka. odcinek podzielony na pół. No dokładnie. Nazywa się nawet Dzień i Noc, nie? To jest jedna historia i to jest bez sensu. Ja tego nie rozumiem, dlaczego te odcinki są aż tak krótkie. Ja myślę, że, że o to musiało być podzielone po prostu na 8 odcinków. Zrobili materiału na siedem, a wiesz, a Disney narzucił format ośmiu odcinkowy, bo to faktycznie czwarty odcinek jest no jako stand-alone jest, jest, jest bez sensu. Nie? On faktycznie powinien być przyklejony po prostu do, do piątki, w której się dzieje. Wiesz to znów, on marketingowo ma sens, bo jednak nie wiem, czy pamiętacie, to jest jednak stara szkoła wypuszczania odcinków tydzień po tygodniu, no i jednak zaprezentowanie mistrza uśmieszka w finale czwartego odcinka zrobiło robotę w tym sensie, że przez cały tydzień internet huczał. Ale w tym odcinku nie ma nic innego, żeby do to chodzi, nie? No nie ma, ale ale no ja dlatego mówię... Śmierp Kelnaki, która jest bez sensu. No. no ale dlatego mówię, że marketingowo to, to ma sens, ale nie ma sensu fabularnie, tym bardziej, że jakby przechodząc może trochę do tego wątku i, i Kimira jako jako złola, to mm, ja się w duchu cały czas śmierdzi miałem i z tego, że w zasadzie to chyba Tyrychu przewidziałaś po tych dwóch czy trzech odcinkach dokładnie kto będzie mhm. z Wolem i to się dokładnie spełniło. Tak jak nie wiem, ja sobie po 10 minutach powiedziałem, że oby tylko nie bliźniaczki były bliźniaczki, a Mando powiedział no, chyba w pierwszych wrażeniach, że a na koniec zamienią się miejscami i zamieniły się miejscami. No zwłaszcza że mamy akcję kurde z się bliźniaczką. No ja pierdzielę. No więc po więc po prostu ja uważam, że y, tu To jest, mówię, bardzo taki dziwaczny do oceny dla mnie twór, bo on ma wiele pomysłów i, i rzeczy bardzo dobrych, a, a obok tego są rzeczy po prostu totalnie zwalone, bo dla mnie ta przewidywalność jest problemem, bo właśnie mówię, marketingowo pokazanie z Walla na koniec czwartego odcinka ma sens, ale przez to, że Tam nie ma innej opcji, żeby to był ktoś poza Kimirem. Ale jest to... trochę inna, bo jednak internet głównie stawiał na matkę. Na matkę tą zebraczkę, tą z rogami. Serio? Ja widziałem o tym, że Kimira widziałam. No ja, ja, bo ona wierzę, od, od, od, Ale ja nie mówię, ej, to ty mówisz nie. Internet mówił tak, nie? Jezu. Na początku Zawiadłem wszyscy się mówili, na to ludzia. jest ona, ale może to być też... Kimir. No to taka była furtka, bo to te dwie rzeczy. No to jak się okazało, że to jest Kimir, no to wszystko ho, od razu było wiadomo, nie? Ale jednak dużo ludzi mówiło o matce na początku, bo on, ona podchodzi do osi i ją odsuwa na bok, nie? Je, na, mm. Jej nie atakuje, nie? czy on, nie ona, dart, dart uśmieszek. Mm -hmm. e, tak, ale przewidywalność tego serialu jest ogromna, bo nie tylko to. Przewidzieliśmy wiele innych rzeczy i w zasadzie byliśmy zazwyczaj dwa odcinki przed, tak, <laughs> przed rozwiązaniem fabularnym. M może na inaczej, bo to trudno mówić o przewidywa, przewidywalność. Właśnie, bo... No właśnie, sorry. To jest chyba właściwy termin, bo tu nie ma nic, co by prowadziło do takich wniosków, tylko po prostu wiesz, oglądamy, nie, no to, to musi być Kimir, no bo, bo tak się robi seriale, nie? To powiedzmy, to jest to, że myśmy już wystarczająco dużo seriali i historii poznali, że raczej było oczywiste, że to zmierza w tę stronę, nie? Że jak będzie twist, to będzie twist tego typu. To znowu nie jest prowadzenie fabuły i to dawkowanie, te hinty, tylko raczej, no my idziemy raczej po, po dość oczywiste wnioski, mam wrażenie, nie? Więc... No szczególnie, że on tam się pojawił w końcówce i zniknął, nie? A chwilę później Kellnacka nie żyje. No to już było absolutnie, wiesz, wtedy to w ogóle nie nie podlegało dyskusji, ale faktycznie ja z wami pisałem, jeszcze oglądając ten odcinek, nie? Jeszcze jakby w trakcie mówię, o to pewnie będzie on. No i... i, i dziękuję i dostaliśmy aczkolwiek aczkolwiek Kimik był przedstawiony jako taki taki głupawy pomocnik uh -huh. naszej zwolki I pamiętam, jak poleciał ten odcinek z Dartem Uśmieszkiem na koniec, z naszym sitem, to no to ludzie tak właśnie mówią, kurde, żeby to nie był Kimir. Face palma, palna jak to będzie Kimir, nie? I okazuje się, że to jest Kimir, a to jest dobrze zrobione. Ja to jest ruminacyjne. maskę i widzimy tego do tej pory głupawego tam, pomocniczka, takiego śmieszka i, i takiego, tam, taką postać. A on od tego momentu, od zdjęcia Maski tak naprawdę do końca moim zdaniem jest e, chyba najciekawszą postacią tego serialu. I najlepiej napisaną. Przede wszystkim jest jedyną zagraną postacią. Jest, e, po, przepraszam, hmm. jest jedną z dwóch dwóch zagranych postaci w tym serialu. Naprawdę porządnie zagranych i to jest to robi tutaj ogromną, e, ogromną robotę. Wiesz, no można powiedzieć, że Palpatine, okej, okay, myśmy wszyscy wiedzieli, nie? Ale no Też taki trochę, wiesz, no, taki tam sobie dyplomata. Nie? I, i, i Też nie, nie, nie jawił się jako złol wielki, można powiedzieć. Dlatego, Ale on jest tak, jest nieźle napisany, ale jest przede wszystkim świetnie zagrany. Fenomenalnie na tle reszty tej obsady jest wręcz fenomenalny. A ci mi się wydaje, że tutaj zadziałało właśnie na plus kilka czynników. Po pierwsze właśnie to jak ta postać jest zagrana ale to jak jest napisana to też jest ważne szczególnie w kontekście tego, że właśnie tu mamy stopniowanie tej tajemnicy. Bo jednak nawet ten taki mocno zapychaczowy szósty odcinek on się w sumie w dużej mierze skupia właśnie na też Kimirze i zobaczcie jednak ile fajnej interakcji jego z Oszą, my tutaj dostajemy, wejścia w jego motywację, naprawdę nieźle pomyślanych i, i przemyślanych scen, bo na przykład, nie wiem, ta sekwencja, kiedy on wchodzi do tej sadzawki i Osza się na niego zasadza, to jest, to jest bardzo jakby tak pomysłowo ogrywane, nie gdzie mamy ją z mieczem, jego dosłownie nagłusieńkiego i te wszystkie dialogi, to jak to jest prowadzone, jak on ją tak umiejętnie kusi, jak jest właśnie nam przedstawiana jego motywacja. Tutaj to wszystko właśnie grało dobrze to, co powinno zagrać też w tym wątku śledztwa i wydaje mi się, że to, to też jest jeden z tych elementów, który właśnie jest taki trochę paradoksalny, bo my nie dostajemy w zasadzie odpowiedzi co do postaci Kimira bo nadal nie wiemy kto był jego mistrzem nie wiemy w zasadzie jak May trafiła... Czy kiedy nie wiemy? Przecież to jest powiedziane w serialu wprost, kto był jego mistrzem Nie, nie. No nie, na koniec jest powiedziane No, że ale że Wernestra, ja no ale ja już mówię o mistrzu o, po złej o stronie. O mistrzu o sicie, A, okay, no, okay, no bo okay. tego nie wiemy, nie? kto go wyszkolił, ty, tylko mamy jakby sugestie, że on... Jakby... Widzimy łapę. No ale to też, ale znów, to, to nie wiemy, czy to był jego mistrz, bo ym, on w zasadzie nic nie zdradza na ten temat, bo tam tylko jest sugestia, że on ruszył na poszukiwanie i jakoś May wpadła jemu w łapy na zasadzie, że potencjalnie to ona hmm. będzie tą dwójką y, w y, zasadzie dwóch, nie? I wydaje mi się, że właśnie... No jest długa tajemnica. Mhm. Ja jeszcze do tego kofaru bym chciał wrócić, ale tu jest długa tajemnica, bo wiemy, że Wernestra jest długowieczna dosyć. No to się dzieje kilkadziesiąt lat po książkach Ona tutaj ma, nie wiem, 70 czy coś koło 100 lat. A Kimir mhm. też sugeruje, że jest starszy niż wygląda. Tak, on to mówi wprost. No i to też nie zostało wyjaśnione w tym serialu, ale Kimir Imri y, to taki no, dość prostą zagadką się wydaje. Widzimy mm, ślad po mieczu świetlnym, najprawdopodobniej w Ernestry, po biczu na jego plecach, bo w tym samym odcinku mamy mignięty bicz. To mhm. też y, raczej można doświadczyć, Dość łatwo powiązać. On mówi, że żył bardzo długo. On mówił, że był mistrzem Jedi, czyli to była dłuższa historia, a teraz jest nagle młodym facetem, więc tutaj mamy dość dużo do zapełnienia. Nie? Ale właśnie to mówię, to działa na plus, bo nie mamy tej łopatologii, którą musieli nam zaserwować, no musieli. No zaserwowali nam w tym odcinku siódmym, tylko to jest wszystko jeszcze otwarte, nie? Natomiast ta tajemnica działa na korzyść tego bohatera, bo on jest trochę takim demonicznym trochę złolem, który jest takim kusicielem dla naszych bliźniaczek, nie? Bo on, widać, że najpierw kusi May, później kusi Osh i w zasadzie to jest właśnie bardzo dobrze napisane i też ja wam powiem że i tu też wam zadam pytanie, bo ja trochę nie pamiętam, co tym mówiłem w tych pierwszych wrażeniach ale ja trochę nie chciałem, żeby to poszło tak otwarcie w stronę sitów bobałem się dwóch rzeczy. Po pierwsze, jak oni to sensownie jakoś zapełnią w kontekście kanonu, że mamy jednak też jasno powiedziane, że niby tam sitów od wieków nikt nie widział it dalejdlej. To po pierwsze, a po drugie, no, że jak dostaniemy sitów tak otwarcie, to że to, to się zrobi paradoksalnie takie płaskie. A tutaj yy, w sumie to, że Kimir jest tak nieoczywistą postacią, to działa też na plus, no bo on wykłada nam swoją filozofię. I dla mnie super interesujące jest to, że on nie jawi się jako taki złol nie wiem, właśnie w typie Palpatina, nie wiem, Snowka, czy nawet Kylo Ren'a, czyli jakiś no, taki złol, który... On ma takie i... ludzkie motywacje, nie? ja czy on ma jakąś ambicję. Wolność, nie? Nie, wolność nie? Nie jest zły, bo jest zły, bo tak było w scenariuszu, no tak jak powiedzmy, cała reszta tych tych złoli gwiezdno-wojennych miała, nie? Nie, ale wiesz, ale on, on ma inną też motywację, bo jego motywacją nie jest, nie wiem, władza, pieniądze i ciemna strona jako właśnie środek do celu, tylko on jest złolem na zasadzie takiej, że sięgnął po ciemną stronę, aby być wolnym i funkcjonować w mocy tak, na swoich zasadach, więc, po mojemu, więc to jest inne mhm. I to tak. jest zupełnie inne podejście niż to, co widzieliśmy do tej pory. No ale jednak motyw CIT-u został bardzo fajnie tutaj zrobiony, tak, bo się. E, gdy on mówi jestem sitem, gdy my widzimy Kia Diego na ekranie, co prawda nie w centrum wydarzeń, ale tam jest, a wiemy, że Kia Mundi siedzi w, w Radzie Jedi w Mrocznym Widmie, nie pamiętam czy to on wypowiada te on. słowa, czy kto inny, że od tysiąca lat nie było sitów, no to już internet skreślił, to już było e, zuniszczą kanon i tak dalej, a to wystarczyło poczekać do końca, jest naprawdę bardzo fajnie poprowadzone, wszyscy którzy wiedzieli o tym Stranger, o tym sicie, o tym Darcie Uśmieszku, zginęli, a Wernestra okłamała radę, czyli okłamała radę, okłamała polityków. Dalej ciągnie te kłamstwa Jedi, czyli tak naprawdę nikt nie wie. Ale idzie się rozpruć przed Jodą na koniec, no. mam wrażenie. Ale nie? Co, co ona mu dokładnie powie? Myślę, ona powie, że Imri żyje. Imri gdzieś jest, jest w nim dobro, przeciągnijmy go, niech on tutaj wróci. Tam wcale nie musi paść temat Sithów, a tutaj ten, sema, ten temat Sithów jednak dość głęboko wchodzi, no bo ta łapa i ta twarz, którą widzimy na koniec, to jest chyba oficjalnie potwierdzone, nie? że to jest Darth Plegius, czyli wielki mistrz Palpatina. Który potrafi manipulować życiem i śmiercią, więc no. tu już łatwo można sobie ten wątek z młodym Imrim jakoś do tego doszyć wszystkiego, nie? A, a co więcej, to ja na przykład też się, się zastanawiam, na ile to będzie wszystko czerpane ze starego kanonu, a tutaj ten serial e, wykorzystuje te motywy, no bo my przecież na razie jeszcze tych takich nerdowskich smaczków nie ruszyliśmy, ale mamy ten metal, który wygasza miecze świetne, który w walkach jest fajnie wykorzystywany i na przykład ja, ja się zacząłem zastanawiać w kontekście tego, co Ty Ruch mówisz, że właśnie Plagius m, mógł manipulować życiem śmiercią, no to ja też zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle to nie on na przykład maczał palce w poczęciu bliźniaczek, a nie jakaś wergencja, mhm. nie? więc to, to też jeszcze jest taka zagadka, która może nam wrócić tak naprawdę. Nie? No tak jak w komiksach było niby zasugerowane, że Palpatine maczał palce w poczęciu Anakina. Nie? To było w którymś z tych Chyba już tych obecnych Vaderów. Tak, tak było, aczkolwiek ja ślizgi temat, bo to jest też coś, co doprowadza do furii fanów, odbiorców. Wiesz, jakby absolutnie do, do tego nie chcę pić, ale to było i bardzo wiele było tego typu interpretacji. Nie? Ale nie, tu bardziej chodzi o to, że ten serial umniejsza niby Anakinowi, że już powstało coś takiego, że to nie Anakin był tym pierwszym stworzonym i tak dalej. Ja nie chcę się w no, to zagłębiać. Ale skoro doszliśmy już do, do tego, do Kortozis e, i do Mieczy Świetnych, to może powiedzmy sobie trochę o... O, o walkach. walkach, o walkach. Które są... są zajebiste. Po prostu. No. <śmiech> no. <śmiech> ten piąty odcinek jest fantastyczny, bo najpierw piąty. To, jak on wykorzystuje ten swój hełm w walce, To, jak walczy z niektórymi Jedi. Co prawda, no na przykład taka padawanka tutaj wymiata po prostu jak przekroc. No ale nie, wiesz, to jest X-23. No, ona, ona kurde... No, to jak ich zabija, to jak zabija Jackie w jaki sposób, tym odpalaniem miecza, nie? I, I przebijaniem jej na kilka sposobów. To jak zabija Yorda. No przecież to on mu skręca, skręca kart. kart. To jest dość no. makabryczne i brutalne. Bardzo fajne walki, aczkolwiek mam tutaj jeden przytyczek do tego piątego epizodu. Niby na plus, fajnie, no bo bohaterowie nie mają tej zbroi nieśmiertelności, giną tutaj to taki duży szok, nie? tyle Tylko osób zginęło, pozabijał ich tak, ale z drugiej strony to były niestety no-name'y i przez to, że zostały zabite, pozostały no-name'ami. No, liczyłem, że jakieś tam relacje Jorda z Oszą wypłyną, że to będzie coś głębszego, rozbudowanego, a tak naprawdę, umówmy się, to było w piątym odcinku i po ósmym, po finale, to musisz sobie zajrzeć do Wikipedii, czy na IMDB, żeby przypomnieć sobie, jak się nazywały te postaci. I tutaj znów no, przyjdą nam książki, nie? już wiemy, że będzie książka o, o, o Jordzie i Jackie, które to rozbudują, ale Tu jestem rozdarty, bo z jednej strony to jest fajnie, że, że postaci giną, mhm. te dobre, te niby główne i ważne, a z drugiej no one tak średnio ważne przez to były nie miały czasu. Chociaż to i tak jest nie, wiesz, kilometry dalej niż Kelnaka. Kluczowe dla historii. No ale to, że one giną tak trochę bez emocji, to właśnie by mogło być naprawione tym, o czym gadaliśmy, nie że tu po prostu powinno być więcej miejsca na podbudowę tego wszystkiego. Natomiast jak jesteśmy przy tych walkach, my żeśmy je chwalili w tym otwarciu, nie bo i ten pojedynek z Indarą, i ten późniejszy pojedynek z Solem w mieście, one były naprawdę dobrze nakręcone i ja bym to chciał wyróżnić, bo yy, uważam, że i, i ten piąty odcinek i finał na przykład one są rewelacyjnie, naprawdę poprowadzone pod kątem rozpisania całych tych pojedynków i choreografii, ale też strony ta, wizualnej, bo ta. zwróćcie uwagę, że one nawet są lepiej zrobione niż właśnie te początkowe rzeczy, bo tam rozmawialiśmy o tym, że te pojedynki są fajne, one są dobrze pomyślane, dobrze wykorzystywane jest otoczenie, fajnie się postacie ruszają, ale Ty Rychu, chyba tam wspominałeś, że i tak czuć, że jest sporo cięć, a ja mam wrażenie, wrażenie, że właśnie i w tym piątym i w ósmym odcinku, szczególnie w finale, mm -hmm. tych cięć też jest mniej. Nie, jest lepiej. Znaczy wiesz, to było w tych odcinkach Kung Fu i to zresztą też mamy w finale, gdzie mamy o, wiadomo, tam jest jeszcze walkę bliźniaczek, więc musisz to ciąć, no bo, bo, bo trudno inaczej. No do bliźniaczek to jeszcze chciałbym wrócić za tak, chwilę. Tak, ale to jeszcze mm -hmm. nad bliźniaczkami się poznęcamy osobno. Więc to Kung Fu znowu tam wygląda źle. Natomiast jeśli... Oj cią... nie, nie wygląda tak źle. Wygląda, wygląda. Yy, natomiast <laughs> jeśli idzie o walki na miecze świetlne to zarówno finał jak i piąty odcinek no to jest perełka To jest naprawdę perełka... No, szczeg szczególnie, że na kofarze jeszcze wykorzystują noc i, i ten las i po prostu te kolorki mieczy świetlnych, które też każdy z y, tych y, adeptów i mistrzów ma swój kolor i y, mamy ten czerwony miecz świetlny, który ich sieka. Y, naprawdę super to jest zrobione i y, nie wiem, w Asoce też mieliśmy ten odcinek z tym nocnym pojedynkiem takim podwójnym, ale tutaj mhm. to jest dużo lepiej zrealizowane. W no. No, jest, nie, jest świetne, powiem wam, że ja z czasem przestałem być fanem pojedynków z prequeli, bo tam jest głównie akrobatyka, nie? jednak bardziej niż, niż walka, a tu oglądasz dwie osoby, które faktycznie na napieprzają się na miecze. Nie? Coś, czego dawno nie było, w ogóle nie było. Naprawdę no ja jestem, jestem zachwycony tym, jak jak to zostało zrobione, bo to jest naprawdę brutalna walka po to, żeby drugiego żeby tego przeciwnika po prostu zabić zniszczyć, co, no, zwłaszcza w piątym, no to po prostu wygląda miejscami fantastycznie. A z kolei ten ómy jak jest pomysłow.m no, też wygląda. ale fajnie. też jak jest pomysłowy, nie, bo tam mamy yes. te motywy, nie wiem. Tu y, Kimir wykorzystuje te rozdwojenie miecza, tu mamy rzut mieczem, tu mamy te wyskoki, sola i tak dalej To zwolnione tempo jak, jak w takim typowym kinie nie us ja tak jak nie wiem, czy oglądaliście Hero z Jettem mhm, Lee, Donimierem. No to po sceny, które no, ewidentnie nawiązują do tego typu kina. Do, do w, w tego typu produkcji. Nie? Jakby tą, tym, jak jak są kręcone. Aczkolwiek w Gwiezdnych Wojnach nie powinno być slow motion. Mhm. Było tylko w dziewiątym epizodzie, nie w ósmym. Ale nieważne, tutaj się sprawdzało. Ja też się zgadzam, jedna i druga walka dla mnie świetna i to tak naprawdę w obu walkach jest wykorzystanie wielu elementów. To nie jest tylko skakanie, machanie i fikołki, tylko, e, tylko to, to machanie jest, tak jak powiedział Jerry, brutalne, żeby zabić, mocne i wykorzystanie wielu, i w jednym, i w drugim odcinku wielu różnych elementów jest ciekawe po prostu. Mhm. No i to jest super. To jest super kurczę, no naprawdę to było coś, co y, momentalnie po tych scenach ocena, moja ocena tego serialu skaka w górę o, o dwa oczka. Później tam jakby twórcy robili duże żeby zarżnąć to, to pozytywne wrażenie, ale ale mówię, to by, to są ja tak nie mam. Zdecydowanie najlepsze elementy tej produkcji od tej strony takie właśnie wizualnie. Czyli w ogóle ten serial brzydki nie jest. Tomu trzeba oddać Ma, ma swoje momenty i jest, jest fajne lokacje. A ty jak już to, to ruszyłeś, to, to ja bym może przy tym został chwilę, mhm. zanim przejdziemy do bliźniaczek i może do Sola, bo to jest jakiś tam rzecz czy postać związana najbardziej z nimi, bo Ty Mando mówiłeś, że chciałeś to zostawić na koniec, ale to już drugi raz wracamy, to już rozprawmy się z tym, bo moim zdaniem tutaj naprawdę widać dobrze zainwestowane pieniądze. To jest yy, chyba naprawdę jedyny, no jedyny to może za dużo powiedziane, ale serial, który najlepiej wygląda też pod tym kątem, że Absolutnie ja tu nie czułem tej nieszczęsnej kopuły, bo nawet w Asoce, która... No nie, no bo jej tutaj chyba nie ma, ale nie, ja się nie zgadzam, że on tak super wygląda. Tu jednak te planety to są jakieś, wiesz, pięć drzewek i tak dalej. Ja nie mam, nie mam problemu. Mi się ten serial ogólnie podoba, mhm. ale ten serial ma budżet 180 milionów. Dzisiaj jak googlowałem, żeby jeszcze się upewnić, to Google mi wyrzuciło, że Duna 2 ma budżet 190 milionów. I możemy mówić, 8 odcinków, ale na przykład Andor miał budżet Przedł chyba 220 albo 230 milionów, a tych odcinków było 12 albo 13 i one trwały po godzinę. I wyglądał moim zdaniem lepiej. No wiesz, on miał też trochę inaczej wyglądać, nie? jakby tam na, też, na co innego stawianie nacis. Mhm. Ale ja, ja się zgadzam z wami yy, obydwoma. To jest bardzo ładny serial, a jak sobie że o tym, że to jest 190 milionów, no to trochę można ale, było bardziej. Ale słuchajcie, ale to, to jest też tak, że y, wydaje mi się, że tu y, pod tym kątem ja oceniam, że to jest dobrze zainwestowana kasa, że y, jak chcemy y, się pastwić nad budżetami, to nie wiem sobie zobaczcie y, kasę, jaką MCU przepala ostatnio na swoje filmy i jak te filmy wyglądają. No y, Disney ma chyba po prostu problem z kimś, kto im wyprowadza kasę pod ich nosem i, i oni tego no, nie wiesz, widzą. ale wiesz, jak, jak... Jak my omawialiśmy Mandalorianina, to wygooglaliśmy, że tam było 15 milionów no, odcinek, na odcinek. No, I my przecieraliśmy oczy. To są takie pieniądze, widać, Mandalorianin no. jest jednym z najładniejszych seriali Gwiezdno Wojennych chyba. Pod kątem akurat wizualnym realizacji nie mhm. mam tam zastrzeżeń. A tutaj to jest 180 milionów. Jak podzielisz to na 8, to ci wychodzi 20 między 22 23 miliony na odcinki, które trwają 25 minut. No jest to, nie, ja tego nie, ma, nie zamierzam bronić, bo to jest absurdalny pieniądz, nie, natomiast ja po prostu chwalę tylko to, co yy, widzę na ekranie, w tym sensie, że mówię, nie czułem kopuły, nie, nie czułem yy, jakiejś takiej sztuczności tego wszystkiego w większości przypadków, bo tam trochę na kofarze to, to takie miałem wrażenia studyjności bardziej, jak tam, nie wiem, byliśmy przy tym domku Pelnaki, no, no, to, to tak, no pachniało mi takim trochę starym Hollywoodem, nie, studyjnym. Wiesz, jak idą między tymi drzewami i te robaki są i jeden z nich się odwija, to to też jest taka trochę bieda, nie? No, no, no tak, natomiast o, ogólnie yy, yy, nie wiem, mamy te steny z finału tego lotu na przykład, nie? I tutaj takich scen, które są efektowne i dobrze zrealizowane, je, zrealizowane jest więcej. I mówię, ja nie chcę tego bronić, jakby, że, że to jest kasa, którą ten serial potrzebował, bo, bo pewnie by nie potrzebował, tym bardziej, że, no nie wiem, jak rozmawiam o budżetach, to ja niedawno nadrobiłem tego ostatniego Konga i tamten film miał chyba 60 milionów budżetu. I to tylko pokazuje, że po prostu no, jak ktoś umie wykorzystywać kasę, to to pewnie jest w stanie za, z niedużym budżetem zrobić fajne efekty. nie Ale wiesz, no japońska go, Godzilla była na, przecież japoński, ten, no, ostatnia japońska Godzilla była na Tam, końcu za paczkę fajek. Tak, tak, tak, tak No, tak, to, to było za paczkę prawda, fajek nie. w porównaniu z budżetami Hollywood. Dostało Oscara z efekty. To już się można kłócić, czy słusznie, czy, czy nie. Ale no to, co do ty powtarzałeś wielokrotnie. Jak nie masz kasy, to idziesz w kreatywność. Nie? A tu po prostu mam wrażenie, idziesz czasami na łatwiznę. Natomiast słuchajcie, problemem jest to, że te filmy wyglądają źle, te seriale wyglądają źle, bo czas produkcji jest ekstremalnie krótki. Nie, dla, dlatego po prostu nie ma czasu, nie ma, nie ma szansy, żeby żeby te wizualia dopracować. To jest jednak cały czas żmudna ludzka robota, żeby to wyglądało dobrze i to dlatego wygląda źle. I co z tego, czy ty wpompujesz tam sto, 190 czy 300 milionów, to i tak będzie wyglądało źle, bo to się robi po prostu w moment te produkcje. No pewnie masz rację. pewnie masz rację. Dlatego On jest niezły. Andor to jest moim zdaniem next level, ale Andor mógłby się siedzieć w jednym no, pokoju Andor, wiadomo, i nie, byłby to swoja liga. I to jest to jest zupełnie inna e, inna bajka. Cciaż nie wiem, czy aolilite nie oglądał się lepiej od Andora. Yy, na, natomiast na pewno dużo więcej szamba się na akolilite na, na wylewało. Natomiast no, znowu podkreszając to to, ile on kosztował, no to te parę. Naprawdę kilka kilka lokacji takich dość kameralnych, bo tu mamy jaskinie, plaże, właśnie zagajniku mnie za domem, bo to mniej więcej tak wygląda. No można było więcej z tego wyciągnąć, ale to jest mimo wszystko bardzo ładnie sfotografowane. Te walki są naprawdę efektowne też też wizualnie, nie? Jakby tym jak są, jak są skonstruowane te te walki nocne, więc naprawdę super, ale można było z tego więcej. Wyciągnąć no też mamy o, o, dużo. O, jest te walki nocne, no. bo to też jest to coś co ja chciałem podkreślić. Ten serial w nocy wygląda dobrze, bo to jest też klątwa te, tego współczesnego kina i to już nie tylko blockbusterów, ale w ogóle ja mam alergię jak już widzę sceny nocne, bo przeważnie to ja nie jestem w stanie tego w dzień w domu oglądać na na telewizorze, nie. No jak to masz wiesz pierdelion żarówek świecących to no to wygląda dobrze. Ale wiesz, noc noc służy temu po prostu, żeby ukryć pewne rzeczy, nie? To mhm. bardzo Bardzo, bardzo łatwo się ukrywa wszelkie niedociągnięcia. No tak, ale to, co Jerry mówi w wiele seriali dzisiejszych, czy filmów, No nic nie samo to ukrywa. No, no, no, no. Ale tak, no, słuchajcie, ja teraz nadrabiam Stranger Things i, i ja muszę mieć naprawdę, kurde, o północy to oglądać, bo, bo inaczej się nie da, nie? bo jest po prostu e, za jasno. Nie? I, I to jest to jest klątwa współczesnych, współczesnej telewizji. Again, no, produkcja i ukrywamy niedociągnięcia, mankamenty, i jak, jak tego nie widać za dobrze, no to się ludzie nie przypieprzą. Nie? I, I to się głównie do tego sprowadza. Ale znowu, no tutaj najważniejsze sceny dzieją się w nocy. I to wygląda dobrze. No finał masz w dzień. Ta, całą ta, ta, ta walka. Finał mhm. tak, ale ta walka wcześniej, no ten mhm. piąty tak, odcinek, tak, tak. To, jest, to jest noc. Później nawet ten najazd Jediów na na matki drugi pojedynek w w, mieś, w mieście mhm. tak tak i to to wszystko jest to wszystko jest noc no, siłą rzeczy w dzień te rzeczy trochę często gorzej wyglądają no bo trudniej ukryć ale tu nie tu nie na no znowu naprawdę porządnie, pod tym kątem to wygląda porządnie, może nie wiem, kurczę, skoki w nadprzestrzeń co, to można było trochę podreparować, ale znowu, czepianie się na siłę, naprawdę nie ma tutaj co jakoś mocno wybrzydzać mi się wydaje okej, okay, panowie to Osza i Mea hmm, czy Osza i Mej po pierwsze, wersje dziecięce zagrane koszmarnie, straszne Dorosłe, dorosłe tak samo ale dorosłe mimo wszystko lepiej niż te dziecięce bolało wszystko jak się na to patrzało e Podobało mi się, że dość szybko zostaje zachwiany ten balans, ta, gdy one się o sobie dowiadują, gdy te kłamstwa gdzieś tam zaczynają do nich docierać, że obie zostały okłamane, tak naprawdę nie wiadomo, która jest dobra, która w którą stronę to pójdzie, to czy wiadomo, no ale powiedzmy jest to zachwianie. Natomiast gdy mamy moment, gdy jedna zaczyna udawać drugą, to jest rzecz nie do obronienia. Tak jak ja naprawdę lubię ten serial, to ten moment i Cały siódmy odcinek po stronie May, gdyby nie ten, bo to jest wtedy przecinane, nie? osia jest u Kimira i to ratuje ten odcinek, a May jest z wariującym Solem no, i bardzo szybko. <głos> no, to to też Wąchacz, jest. nie uchacz, to to jest w ogóle e, postać e, koszmarna rzecz. E, ta zamiana sióstr jest absurdalnie głupia. Można ją bronić oczywiście, ale nie będę się silił Ale nie, nie da się, nie da się tego obronić w żaden sposób. Mam do nie. Nie, no da się, no Sol był naprawdę rozbity całkowicie psychicznie, a jak wiemy, on już się naprawdę w tym momencie puścił perał. Ale one wyglądają inaczej. No Jezus Maria. One wyglądają inaczej. Jedna ma wielkie znamie na ryju, druga nie. No, no sorry. To, to, jest, to, to jest nie do obronienia w żaden sposób. Ale na końcu ta ich zamiana ról, pomimo tego, że gdybym, gdybym ktoś powiedział i pewnie o tym mówiliśmy na początku, to bym nie chciał, żeby to szło w, szło w ten kierunku. Tak, ja... Nie kręciłem nosem. Moja koleżanka taki, te, taką teorię tutaj wysnuła, że skoro są jedną i tą samą postacią, to musi być cały czas balans zachowany, jak jedna jest po złej stronie, druga jest po dobrej. Seria nam tego nie mówi, ale, ale ale z drugiej strony trochę mówi. Nie rozumiem totalnie tego y, usunięcia pamięci jednej siostry. To... No, o to miałem was pytać, bo to jest dla mnie absurdalny motyw. Czemu ona nie mogła z nimi pojechać? Ja, ja rozumiem, że niby... No nie mogła, no musi być ich dwóch, no. Ona już nie była tą złą. No dobrze, no ale to nie musiał, nie musiał jej szkolić, no mogła z nimi polecieć i sobie, nie wiem, wysiąść w kosmicznym porcie. Ale nie, no Sithowie tak nie działają, czy, nie wiem, Palpatini i Vader przygarną sobie jakąś bidulkę, bo nie mają co z nią zrobić? Nie no, no, po... nie, no podrzuciliby ją po prostu na do pierwszego kosmoportu i ją wysadzili gdzieś tam i tyle, no. No to prędzej czy później Jedi by ją znaleźli i dowiedzieliby się, co trzeba, a, a, a tak to się nie dowiedzą, ale no to to to było takie, a Jezus maria, to, to ja też tak jakoś, nie, nie podobał mi się ten, te, ten motyw. Znaczy ja, ja powiem krótko, mi ogólnie ten wątek bliźniaczek się specjalnie podobał. Ja nie chciałem bliźniaczek od samego początku, czemu dawałem upust w tych pierwszych wrażeniach, a niestety ten wątek jest słabo prowadzony, bo te dziecięce wersje są koszmarnie zagrane i ta opozycja właśnie tej wściekłej May i tej z kolei napalonej na tej os też jest absurdalna i pociągnięta tak grubą kreską, że już bardziej nie można. A z kolei te wersje dorosłe, mi tutaj gra aktorska aż tak bardzo nie przeszkadza jak Tobie Rychu. Wydaje mi się, że to jest poprawnie. Nie ma jakiegoś szału w jedną ani w drugą stronę, no po prostu Tu a no właściwie jest... tu, tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu jest jedna mina, taka lekko zbolała, trochę trochę ją boli brzuch czy coś w tym stylu. I, i... No ale to uzasadnione jest, wiesz, no jedna i druga jest w emocjach. No niby i... tak, ale nie, no ale mówię, jak, jak, się, jak się popatrzy na aktorstwo po stronie Sola i Kimira, no to, to one wyglądają wręcz żenująco. Yy, znaczy one, ona, taka Akamandla wygląda naprawdę żenująco i to jest też moim zdaniem jeden z problemów tego wątku, nie? że tu w ogóle nie czuć, że jest jakaś stawka w tym wszystkim po jej stronie. Wiesz co, nie, to jest wydaje mi się kwestia rozwiązań fabularnych, bo to jest właśnie zbyt oczywiste prowadzenie tego wątku, ta podmianka w środku, która jest absurdalnie głupia i to co Mando powiedział, nie do obrony, ten finał, który też właśnie to wymazanie pamięci też jest głupiej i nie do obrony i, i tak naprawdę yy, Jedyna rzecz, która dla mnie w sumie okazała się zaskakująco pozytywna, to tak jak ja nie chciałem tej podmianki, to wydaje mi się, że to w tym finale siadło bardzo dobrze. W tym sensie, że to faktycznie było takie naprawdę emocjonalnie spuentowanie tego wątku i to bardziej dla Sola niż dla Oszy. Ale ogólnie to mi się podobało. Ta scena, kiedy ten Sol, który nam się puścił totalnie peronu, bo przecież mam wrażenie, że to wielu widzom uciekło zupełnie, jak widziałem recenzję finału, a przecież my tam mamy jasną sugestię, że on po prostu ją chciał zestrzelić, nie, że tam to nawet nie było już chęci, nie wiem, jakiegoś pojednania, mhm. dyskusji i tak dalej, tylko tam Bazel mu przecież wyłączył zasilanie, żeby po prostu nie, nie, nie rozbebeszył tam jeszcze zanim ona wylądowała na planecie I, i podobało mi się i ta rezygnacja tego Sola, który w końcu jakby zrozumiał ile w zasadzie zła wyrządził i też ta scena z tym krwawieniem miecza kryształu. I no. to jest, jest super rzecz. I ona i wygląda dobrze wizualnie, i ona ma uzasadnienie. Ona całościowo jest fajna, mm -hmm. bo samo wprowadzenie do niej, tak. jak e, mm -hmm. May rozmawia z Solem i on jej się przyznaje i wtedy się okazuje, że Osha tego słuchała. Nie? No i on mówi, zrobiłem to dla ciebie. Nie, no, nie zrobiłem nic złego. No to dlaczego skłamałeś Jedi? Nie? To jest takie wow. Nie? To mi się mega podobało. I, i, i wtedy ten moment moment krfawienia kryształu też się czepiają, bo tak naprawdę to jest nowa rzecz, nowa rzecz... Bo now... kryształ powinien inaczej krwawić, no. Nie wiadomo jak, bo to jest nowa rzecz, która mi się bardzo podoba. Akurat to jest pomysł nowego kanonu, który dla mnie jest super, że nie ma czerwonych kryształów, ale do tej pory mieliśmy chyba tylko trzy krwawienia kryształu i każde było inne. Ale ja to kupuję, bo bo, bo każdy był trochę inną postacią i tutaj pierwszy raz widzimy to na ekranie, jak ten kryształ się zabarwia na czerwony, jak to ostrze zaczyna zmieniać kolor. E, bardzo mi się to podobało. Mhm. Znaczy to jest w ogóle coś, co ja bym chciał wyróżnić e, w tym e, serialu, czyli właśnie te takie drobne elementy, które e, no czasem nawet nie drobne, tylko bardzo grube, ale te elementy, które mi zakorzeniają ten serial e, w tym Expanded Universe, bo to jest coś, czego mi trochę brakowało e, w tych niektórych produkcjach. Nie, że e, mamy e, jakieś nawiązania, ale to takie jak w Mando, takie po prostu tanie wrzutki na zasadzie kama o jakichś postaci, a tutaj są fajne rzeczy, bo i kortozis i właśnie to krwawienie miecza i ta przysięga Torbina, to są takie elementy, które są elementami fabularnymi. To są właśnie takie smaczki dla nerdów, nie? Co, co jest fajne, wydaje mi się, nie, że to jest dobrze wprowadzone fabularnie, ale to jest właśnie też coś, co nawiązuje do innych dzieł w kanonie, nie tylko na zasadzie że patrz tutaj masz Jodę, który też no ta będę się pojawia, no ale ale ale pojawia się no jako migawka i tak naprawdę gdzieś tam czytałem, że chyba nawet twórczyni nie chciała go albo ktoś nie chciał, ale dla równowagi, żeby był ten balans, że skoro pojawił się Plagueus, czyli mamy tego mhm. bezłola, to żeby chociaż na chwilę pojawił się też ten dobry, żeby był Ale akurat mi ten Joda no nie wiem jak wam, ale on mi nie przeszkadzał non no całą całą Ja powiem, że jest... no to nie jest to, że się częściej pojawia, ale W Czas. pierwszych wrażeniach. Joda no. żyje w tej erze, więc ja byłem przekonany, że oni go wrzucą, no, że się nie powstrzymają i gdzieś tam od trzeciego odcinka Joda nam zacznie biegać albo albo pokażą odcinek w ogóle o nim, bo to też potrafią robić. Także nie, nie, nie. Dla mnie to Kameo jest jak najbardziej uh -huh. okej. Okay. Joda jest fajny, Plegius jest fajny, Kiadi Mundi nie wiem po co, na, no, ale dobra, jest nic nie robi. Natomiast żebym skończył wątek bliźniaczek i Sola i, i oddał wam głos, to tak jak mówię jak bliźniaczki mnie nie przekonują i, i e, ja nie do końca mimo wszystko kupuję, że nagle Osha idzie e, z Kimirem. To, że idzie z nim, no to już jest pokłosie i decyzja, ale no niespecjalnie mi się podoba ten wątek. Zobaczymy jak oni go poprowadzą w potencjalnym drugim sezonie albo gdzieś tam w rozszerzonym uniwersum. Natomiast e, też wracając trochę do tego, co powiedziałem wcześniej, podoba mi się koniec Sola, bo to jest też coś, co się mhm. wpisuje w to, co powiedziałem, że ten cały finał i cały, cała ta kwestia Jedi jest zaskakująca, bo nie jest oczywista. No nie sądziłem, że się na to zdecydują. Byłem przekonany po prostu jakbyście mi powiedzieli przed finałem, to narzekaliśmy na przewidywalność, a tego kompletnie się nie spodziewałem, że jednak pogrążą tego Sola aż tak dokumentnie, nie? Że się okaże, że Po prostu w, w, tyle zła wyrządził jeszcze na, na koniec nie będzie, nie wiem, takim skruszonym Jedi, który dostanie to swoje przebaczenie, tylko e, tylko go zabiją, ale to ma sens, to jest dobrze zagrane. I jeszcze na niego zwalą winę. I jeszcze na niego zwalą winę, mhm. ale to jeszcze wątek Wernestry i, i, i e, e, gry zakonu to jeszcze bym myślę też chciał poruszyć, bo to też jest bardzo ciekawa rzecz w tym serialu, ale ogólnie ten element tej historii mi się bardzo podobał. Zgadzam się, Jerry, z tobą do pewnego momentu, tak? Bo gdyby znowu ten wątek Oszy-Mey, no w tym wypadku Oszy, był lepiej zagrany, to to by trochę lepiej lepiej zażarło, nie? bo mnie zabrakło tej, tej wściekłości u niej, tej furii. No mamy, mamy to krwawienie kryształu, ona go dusi, ale mnie zabrakło takiego, no tego, znowu, no bo już bym używał słów w tym momencie nie niecenzuralnych, ale ale właśnie takiego takiego przeklęcia tego coś co ją tak faktycznie pchnie takiej furii. a mi właśnie nie czego co na przykład było znowu ekstremalnie przerysowane i źle wyglądało Kristensana w, w, w zemście sitów to jakby jednak tutaj trochę tego chciał więc mnie totalnie właśnie nie nie pasuje to jej zachowanie i to jej granie natomiast z całym ze wszystkim dotyczącym sola I z tym, jak on kończy, zgadzam się, natomiast mówię, trochę mi się nie podoba, że ta postać, która go uśmierciła, no to mówię, zachowywała się jakby, kurde, trochę ją brzuch bolał w tej scenie i była głównie na to zła. A ja to właśnie tutaj zupełnie, zupełnie odwrotnie, bo ja nie lubię sitów, nie przepadam za sitami, którzy są nagle uberzwolami, którym nagle oczy świecą na żółto i już są źli. ona. Ale koleś jej matkę zabił, ona ma być wściekła, no właśnie no o to właśnie mi chodzi. No i właśnie go udusiła... Wykonując Inaczej, zadanie Kimira... W, zabijając bez użycia broni? Mhm. Nie wiem. Mnie się to akurat podobało. Tak jak do Oshii, no wielokrotnie się z tobą zgadzam. Jeżeli chodzi o jej aktorską, tak tutaj w tym przypadku ta scena dla mnie była od początku do końca mega. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o Jediów i tutaj paradoksalnie, nie wiem czy będę mógł, umiał ubrać to w słowa, bo to co tutaj wszystko widzimy z zakonem i z naszymi Jediami, całą ich historię, to jest dla mnie coś co winduje ten serial, ale mhm. dla mnie w ogóle to jest clue tego serialu. Może dlatego ja go oceniam tak dobrze, bo dla mnie Osha, May... I ta cała reszta jest wątkiem mniej istotnym niż ta cała historia tego sezonu i jakie ma konsekwencje na całe uniwersum. Bo bardzo mi się podoba to, co mówił Jerry, jak skończył Sol. To, to jest jeden z elementów upadku zakonu i ten serial... no... Dużo takich elementów pokazuje, plus to jak polityka wchodzi i ostatecznie jak weszła, jak przejmuje trochę kontrolę nad zakonem Jedi, I to, co robi Wernestra, czyli tak naprawdę znów wchodzi w kłamstwo, znów tuszuje, nie jest to aż tak poważne kłamstwo. Ona zamyka trochę to, żeby jeszcze bardziej nie zinfiltrowali tego zakonu Jedi. Sprawa jest już niby zamknięta, więc to nie jest nic strasznego powiedzenie, trochę przekłamanie historii, ale jednak, no, w, no, jednak to robi, nie? I to całościowo, chociaż, chociaż wiecie, no czepialiśmy się, jak to jest pokazane, bo bo ja... to Całościowo patrzę tutaj na Jedi, nie tylko to na końcu, nie tylko to co robi Vernestra, nie tylko to co robi co robią politycy. Tu polityka zresztą gra Marsianin Łowca, Supergirl, jak to zobaczyłem, to to mnie zabolało, ale również ta historia sprzed 16 lat, chociaż forma jej podania mi się nie podobała, to to do czego to ostatecznie doprowadza, yy, bardzo mi się podobało mhm. i To jest dla mnie temat tego sezonu tak naprawdę, dlatego ja ten sezon dobrze oceniam, dlatego ja tak naprawdę nawet nie muszę mieć drugiego sezonu. Pomimo tego, że tych furtek otwartych jest mnóstwo, że, że, że jest pełne rzeczy do zapełniania, dla mnie ten serial zamknął historię, którą miał nam opowiedzieć i to była właśnie, jak dla mnie, historia zakonu na pewnym jego etapie. Ja bym powiedział, że to była historia grupy. tak, Żeby, że ja, ja bym się spierał z tym, czy to jest główny wątek yy, tego sezonu. No bo to nie jest. Ja mam świadomość, że to nie jest. Co, ale ono dla, dla, ciebie dla, jest. Dla, dla ciebie jest, jest nie? no, bo, bo znowu nie o to chodziło, ale tak, ja się zgadzam z tym, że on jest fajny. To jest bardzo fajnie poprowadzone. Znowu przez nasze uwielbienie do Wielkiej Republiki pewnie jeszcze, ba jeszcze bardziej na stokręci i to jest ciekawe, nie? To co do tego absolutnie pełna zgoda. Ja bym może pojął, że mi trochę tego zabrakło, że chciałbym, żeby tego było więcej. Znowu mieliśmy bardzo mocno przeintrygowanego i przepolitykowanego Andora. Czy może nie prze, no bo bo to jest to było klucz tego serialu. Ale to musiało być tego mniej, bo też ludzie nadzekali, czemu ta polityka nie weszła wcześniej, że to całe spotkanie w finale Jedi z politykami było, było przecież dobre, czemu to nie było wcześniej? No to nie mogło być w tej historii wcześniej, nie? Ta historia ma być zamieczana pod dywan, ta historia ma się dziać w lasku pod Hechwem drugim i wszyscy, którzy w niej uczestniczą mają zginąć, a ci, którzy o niej wiedzieli mają to zamieść pod dywan. Nie? I dopiero wtedy może wejść duża polityka. To było w jakiś sposób tam no, sygnalizowane, tak? No, bo od samego początku, czy od pierwszego, czy drugiego odcinka mamy mówione, że tu politycy trochę dybają nie? Na, na ten zakon i chcą tam na nich łapę położyć, że tr trzeba trochę ukrywać. Więc to mamy powiedziane bardzo wcześnie też że później znowu nie dzieje się nic i mamy mamy tę klamrę na koniec, nie? A po drodze faktycznie tam się za dużo w tym w tym wszystkim nie dzieje. Więc ale znowu to jest wątek, o którym już tutaj mówiliśmy, nie, że to prowadzenie różnych wątków w tym serialu kuleje, tak, że należało to może troszeczkę bardziej wymieszać, zamiast zrobić sobie tego koru i gdzieś tam oblepić go powiedzmy innymi rzeczami, nie? Pełna zgoda, fajny wątek. Nie, w tym przypadku moim zdaniem nie. W tym przypadku tego więcej nie mogło być. W takiej historii, w tak podanej historii, nie? A dla mnie to jest wystarczająco, bo to pokazuje pewien etap pewnych przedstawicieli tej grupy, a my, my mamy szerszy obraz. My wiemy, jak zaczęła się Wielka Republika i wiemy, jak ona się skończy wraz z brocznym widmem, powiedzmy, jak to doprowadzi do upadku Jedi. I tutaj mam krótką historię, ale jednak dużą Dużo takich punktów, które pokazują nam, że no, usuwa się nam grunt pod nogami. Ale w sumie to ty już dotknąłeś czegoś, co mi się wydaje, że w ogóle jest takim... Czymś to mnie zastanawiała jakby po akolicie, bo ja się ze wszystkim zgadzam. Dla mnie ta polityka to jest creme de la creme też tego serialu i uważam, że to jest akurat bardzo dobrze poprowadzone, że to jest w finale głównie, bo jednak ta Wernestra funkcjonuje nam przez cały czas. Tam widzimy przecież, że, że ten sol działa trochę wbrew zakonowi Wernestrze już wcześniej. Mamy coś tam sygnalizowane. Widzimy, że Wernestra trochę próbuje tych senatorów dybiących na zakon i tak dalej, ale ta konkluzja jest ważna i właśnie to, co mam do tym mówisz. Ja, ja to popieram, że tutaj to jest kor tematyczny tej historii, to nie jest główny wątek, ale to jest temat tej historii, ten upadek zakonu i trochę właśnie ten Sol jako taki przedstawiciel zakonu i, i, i postać, która niczym w, w soczewce zbiera nam to, co doprowadziło pewnie do skarłowacenia Jedi właśnie, które widzimy w Mrocznym Widmie. Pycha, jakieś przekonanie o własnej wyjątkowości, kłamstwa w dobrej wierze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mówię, że dotknęliście ciekawego wątku, nad którym ja sobie przemyśliwałem, bo zwróć uwagę, że my jednak chwalimy nawet pomimo jakichś tam uwag i, i narzekania na konkretne rozwiązania fabularne, czy głupoty, czy jakieś inne tam rzeczy. Natomiast tak jak Ty Mando powiedziałeś, też na ten serial przez cały te siedem tygodni wylewały się wiadra pomyj i ja się zastanawiam, czy tutaj trochę to nie jest tak, że pomijając już tam po prostu całe rzesze kanałów, które żyją tylko i wyłącznie na hejcie do właśnie popularnych marek, nie wiem, do Lotra, czy właśnie do Gwiezdnych Wojen, czy do innych rzeczy, to czy to nie jest tak, że Akolita jest trochę serialem, który ma wysoki próg wejścia? Że to jest trochę serial, który nam się, czy, no powiem za siebie, mi się podobał całościowo, dlatego że ja miałem wrażenie, że to jest produkcja zrobiona trochę dla, dla nerdów, dla fanów, którzy będą łapali te smaczki. No wiecie, jednak samo to, że tu jest Wernestra, przecież to dla ludzi, którzy nie znają Wielkiej Republiki, To jest no, jakaś tam mistrzyni Jedi, a wydaje mi się, że to, że to jest ta Jedi, to nadaje całości też fajnego posmaku, kontekstu no. tej takiej... Mhm. Tej... No tak, w... no jeśli Kimir okaże się Imrim, to, to ja wiem, więcej. że w serialu to będzie po prostu powiedziane, to był mój padawan i to wszystko, no ale my mamy przed sobą trzecią fazę. Ja będę już inaczej czytał te książki. Dokładnie Mii, tak, który już miał już miał romans z ciemną stroną. Teraz będzie cały czas po dobrej, a ja gdzieś tam będę miał świadomość, że Być może, on skończy no. tak jak skończy, nie? Ja dokładnie tak ten serial odbieram, jak ty mówisz, bo ja powiedziałem to przy, w pierwszych wrażeniach, że odbieram to dobrze, bo to jest pierwszy serial aktorski, który może trochę zaniżyłem poprzeczkę, ale chodzi o mnie o to, że pierwszy serial aktorski, który odbieram jakbym czytał książkę, a nie jakbym oglądał e, Gwiezdne Wojny na Wielkim Ekranie? No tak, bo on właśnie wchodzi na główkę w rozszerzone uniwersum. I, a, a to niestety wpływało na moje zawyżone oczekiwania przy innych serialach, przez co wielokrotnie one się rozbijały. I ja do samego końca, do ostatniego odcinka odbierałem ten serial, jakbym czytał książkę i nawet sobie tak myślałem, że uważam, że gdyby taka książka powstała, opisująca dokładnie tę fabułę, która była w tym serialu, pewnie byłaby lepsza, bo, bo weszlibyśmy wielokrotnie w głowy bohaterów i dostali więcej, ale... Ale nawet jeśli nie, to to by była dobra książka, my byśmy ją chwalili. No ale nie jest. Książka no, jakby ja nie wiem co ja tu jeszcze mogę dodać, nie? Jakby co do Do, do hejtu w internecie? No, nie, nie, był... właśnie czy, czy, czy, czy, czy, czy się zgadzasz ewentualnie z moją tezą, że wiesz, że ten serial ma po prostu dosyć wysoki próg wejścia, bo jednak przez te wszystkie rzeczy, które my chwalimy, przez te nawiązania do komiksów, do książek, przez zakorzenienie w tym szerszym kontekście Wielkiej Republiki, bo to co mówię, no sam wybór Wernestry, którą widzimy jako młodą, idealistyczną nastolatkę, no pytanie jak jest prezentowana w trzeciej fazie, ale to do tego dojdziemy, ale to to też ten dekadentyzm jest widoczny tutaj, nie? Ja bym powiedział, że niekoniecznie ma wysoki próg wejścia, ale dużo tracisz. Dużo tracisz, jeśli nie masz tego tego tła. Spokojnie jesteś w stanie to obejrzeć jako historię samodzielną. No. To masa ludzi tak to oglądała i, i to jest po prostu, wiesz, całkiem przyzwoity serial z... No kiepskim aktorstwom momentami, bo za to się bardzo dużo go mu obrywało, no, On też obrywał bardzo często za wiesz poglądy twórczyni, czy, czy, czy, czy głównej aktorki. Tak? Co też było I... bez sensu, bo wyciągali urywek wywiadu sprzed sześciu lat i twierdzili, że to jest podakolite. Przecież taka narracja szła przez cały internet. No nie, no wiadomo, wiesz, ja nie wiem w końcu, czy to jest prawda, ale dużo się dostawało za orientację seksualną głównej bohaterki i tak dalej, i tak dalej. Totalny bezsens i, i wiadomo, no nie ma gorszego gówna w internecie niż, e, niż fandom natomiast znowu, ja nie twierdzę, że ma wysoki próg wejścia, można oglądać bez, bez znajomości natomiast no mnie jarało to za każdym razem jak widziałem Wernestra jak zobaczyłem ten Beach przez, nie wiem, on był 3 sekundy na ekranie pewnie nawet nie no to morda mi się cieszyła i jakby to, to było też coś co, od czego ten serial dostawał u mnie e, fory, nie wiem, przez to, że to była Wielka Republika że to było coś co oglądaliśmy że my tych innych Jedi trochę już mieliśmy okazję poznać, trochę o nich poczytać i tak dalej, więc yy, zwłaszcza no Wernestra jeszcze młoda i wiesz pełna ideałów dziewczyna, a tu już yy, cyniczna pani polityk, nie? Yy, więc no ciekawe jest co tam się jeszcze wydarzy, wydarzy po drodze, także Nie do końca miał, natomiast no też nie sądzę, żeby wiesz twórcy, wszyscy, którzy brali w tym udział, jakoś mocno się z całą Wielką Republiką zapoznali. Ale może inaczej, nie odjąłbym za to, ale, że czegoś tam nie wiem, ale ale no na pewno poprawiło to mój odbiór przez to, że to są dla mnie w miarę powiedzmy, znajome rewiry, nie? Czy dla nas? Jeśli chodzi o hejt internetowy, to to chyba żaden serial nie miał takiego jak ten, ale dla mnie akolita pokazuje, jak wielokrotnie było to absurdalne. Bo to, że ja lubię ten serial, a ktoś go nie lubi, to ja mogę sobie z nim o tym pogadać i ja mam wiele osób takich, z którymi o tym gadam, nie? A tutaj to było tak absurdalne plucie wielokrotnie, E, bo to, co powiedziałeś, orientacje seksualne. Przecież jak pojawił się trzeci odcinek z czarownicami, no to po prostu wiadro żygów się wylało, bo banda lesbijek na ekranie. Już pomijam fakt, że gdyby była faktycznie banda... Yy... No, tych lesbijek na ekranie to nic złego, ale tutaj ani razu nie pada sugestia nawet, że one tworzą związek, że tu dochodzi do jakiejś nie wiem, zbliżenia nawet, czy nawet nieseksualnego. A ale... serial wprost to w drugiej części sezonu rozbija, nie? Sugerując, że one powstały z mocy. No właśnie, no, mhm. no to by akurat kult złożony z czarownic to mieliśmy wielokrotnie i nigdy nie był krytykowany, nie? I takich rzeczy tutaj jest znacznie więcej, bo gdy pojawił się Kia Di Mundi, no to po prostu woda na młyn dla wszystkich, nie? Przecież tam grożono śmiercią osobie, która zmieniła jego y, datę urodzenia na Wikipedii. Podejrzewam, że do tego odcinka 99,99% ,99 odbiorców nawet nie wiedziała, kiedy Kia Di Mundi urodził się według starego kanonu. Sam to sprawdziłem oglądając ten odcinek. No ale to zostało od razu zmienione. A nieważne, że cała Wikipedia działa na zasadzie kanon i legendy i każdy artykuł jest podzielony na dwie części. I data urodzenia urodzenia Kia di Mundiego to był kanon chyba B czy C według starych legend, bo to tam na jakieś karcie w karciance się tylko pojawiło, ale nie, już woda na młynie, niszczą nam kanon, niszczą wszystko. Potem się pojawił ten temat, że przecież Jedi nie mogli wiedzieć o sitach, bo w Mrocznym Widmie powiedzieli, że od tysiąca lat nie było sitów i to się ciągnęło przez miesiące, wylewanie yy, szczyn na, na ten serial, a ten serial to bardzo ładnie zamknął i teoretycznie powinien zamknąć wszystkim gęby, ale oczywiście nie zamknął. Nie? I tu jest masa takich wątków. Masa. Ja uważam, że akurat pod tym kątem ten serial został bardzo dobrze zamknięty i tutaj niczego nie trzeba bronić. On się wpasowuje w kanon. Ten serial ma inne problemy, tak jak to wielokrotnie i na nich moglibyśmy się skupić, ale hejt był straszny. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem przy serialu aktorskim czego absolutnie nie rozumiem, bo bywały dużo dużo gorsze seriale aktorskie. Ja myślę, że ten serial też trochę padł po prostu falą czy ofiarą Ogólnej chyba nagonki na, na Disneya, na jego szeroko pojęte, tu biorę w cudzysłów, lewactwo i tak dalej. Po prostu wszystko, co wyjdzie spod Disneya, okej okay, Deadpool od tego się powiedzmy odciął. Nie tylko. To, co było przy akolicie, to jest powtórka z tego serialu Władcy Pierścieni. To jest jota w jotę, nie? E Tak, no wiadomo, że no, najgłośniejsi będą ci co, ci, co krytykują, no w tej chwili każdy, niezależnie od tego jak posrane a poglądy, ma dostęp do internetu praktycznie, no i, i, i, i to jest problem, tak, za każdym razem jak robisz no, coś. ale właśnie nie wszystko, co wychodzi spod Disneya, no Mandalorianinem internet się jarał to my go krytykowaliśmy, a, a raczej się ludzie yarali. Jak, jakby wyszedł czwarty sezon Mandal Mandalorianina, to wierz mi, że będą w większości pozytywne opinie i zachwyty. Mandalorianin był bardzo prostą, historyjką, proceduralem. Ten próbował powiedzieć coś więcej. Ten miał główną, ak ak główną aktorkę Ten był Lesbijkę. też prostą historyjką, ale nie, proce <głos> nie proceduralnym. Ale, ale tu miał... Były jakieś wypowiedzi. Nie wiem, wiesz, może jakby się znalazło wypowiedzi Pedro Pascala, idące bardziej w lewo niż w prawo, to też by mu się dostało. Nie? Jakby wiesz, no tu było z czego brać, to ludzie się na to rzucili, no. No ale tak jak mówię, no te wypowiedzi nie dotyczyły tego serialu, ja, ludzie się czepiali ale to nie ma aktora, który grał Yorda, który w wywiadzie powiedział, że to Anakin Skywalker zniszczył Gwiazdę Śmierci. toć my znamy Gwiezdne Wojny od potrzewki, a ile razy jakiś taki błąd w podcastach palnęliśmy mówiąc na żywo, nie? Mhm. Na szybko. No to się myli człowiekowi, zresztą aktor to jest jego praca, on nie musi znać Gwiezdnych Wojen i ich lubić, nie? No, ale nie, Mando, ja się z w pełni zgadzam, natomiast to nie ma z Dla, dla nie wiem, fandomu, biorę to w cudzysłów, dla tych ludzi to nie ma znaczenia. Czy on powiedział coś idącego w tą stronę czy w tą stronę w trakcie kręcenia tego, czy 20 lat temu od od tego czasu zmienił pogl poglądy 17 razy. To nie ma znaczenia, bo to gdzieś tam jest, można no. to wyciągnąć, można narobić szumu. Tylko o to chodziło. Ale przechodząc do podsumowania, ja tego kompletnie nie rozumiem, bo dla mnie ten serial, Akolita jest w tej chwili serialem numer 2 aktorskim. Nie zgodzicie się pewnie, Rychu na pewno nie, nie, ale dla mnie jest Andor, długo, długo, długo nic i potem Akolita. Ja widzę jego problemy, ja widzę tutaj wiele złych rzeczy, ale w innych serialach widzę ich więcej. I Akolita to jest, nie licząc Andora, Andor to jest w ogóle inna, inna bajka, nie? Akolita to jest pierwszy serial gwiezdnowojenny, gdzie ja go obejrzałem, mijają dwa tygodnie, a ja nie zmieniłem zdania. Bo, bo, bo bardzo często mnie tam coś zachwyciło, wiesz, strona realizatorska wizualna, nawet fabularna, ale wystarczy potem porozmawiać z kimś 5 minut i Jezu jakie to jest. Bo face to tylko wizualna. Nie, Boba Fett to jest w ogóle druga drugi biegun, nie? tak jak Andor jest nieruszalny na szczycie, tak Boba Fett jest daleko, daleko za wszystkim, a ten środek jest, tym mógłbym żonglować nie? i mówić co jest dobre w tym serialu, co jest dobre w tym, ale Akolita m, najmniej problemów z tego całego środka, czyli Asoka, Mando, Kenobi, najbardziej mi się podobał z tych seriali, dlatego to jest dla mnie numer 2. I, i mijają dwa tygodnie i ja cały czas zdania nie zmieniam. Znaczy to nie jest kontrowersyjna opinia według mnie, bo ja się zgadzam, że Andor jest nieruszalny i ja w toku zastanawiałem się czy na drugim miejscu raczej bym postawił asokę czy Acolite, ale jednak po całości uważam, że Acolita pomimo tych problemów wcale nie tak nielicznych, bo przecież wymienialiśmy je tutaj, jest całościowo ciekawszym serialem i lepiej spuentowanym, bo jednak dla mnie to tak jak tutaj finał winduje tę produkcję, bo ładnie no, odpowiada no. na wszystkie pytania, wątpliwości trochę zamyka właśnie gębę krzykaczom klarując pewne rzeczy i z jednej strony jest ciekawym potencjalnym otwarciem dla drugiego sezonu. Z drugiej strony jest dobrym spłętowaniem tej historii, no to Ahsoka miała swoje momenty lepsze i gorsze, no ale niestety tam im bliżej końca, tym było gorzej i ten finał z totalnie otwartym zakończeniem dla mnie jest jednak karygodny i po prostu tam mi obniżyło to mocno ocenę, no a wiecie, że ja nie byłem fanem ani Mandalorianina, ani Boby Fetta. No i tam też wizualnie walki na koniec to było Arrowverse. No nie, tak kto naliga niż tutaj. Tak, tak Ja chyba cały czas wyżej stawiam asokę, ale nie wiem, może kurczę przez y, jakąś sympatię do tej postaci albo do Rozario Dawson. Nie wiem. cały czas jakoś mam wrażenie, że mi się lepiej tam to oglądało tu mi sporo rzeczy trzeszczy w tym serialu. Natomiast no, nie jest dramatycznie, nie jest tak źle, jak, jak można wyczytać to z y, z tych wszystkich komentarzy w internecie czy, czy obejrzeć na YouTubie. Absolutnie. Tak? Zresztą no mówię, tam merytoryki w tych komentarzach nie ma żadnej. Tak To jest po prostu plucie jadem, no bo na coś muszę, no to akurat teraz będę pluł na, na kolite. Tak? Dobrze się to ogląda. Są momenty, które są naprawdę świetne. Są elementy, które są absolutnie świetne w tym serialu. Natomiast są niestety mocno równoważone przez, przez jakąś taką nieudolność w opowiadaniu historii czy, czy słabe aktorstwo tak? Po, po, po, po niektórych stronach, więc mówię, on jest dla mnie po prostu cholernie nierówny. Tak jak Boba Fed jechał ryjem pod nie cały czas, tak jak Mando powiedzmy też był średniakiem, to tu jest świetnie po to, żeby za chwilę było beznadziejnie i to mnie najbardziej drażniło w tym serialu, że jest takie no. takie mocne wahanie. Tak? A słuchajcie, czy chcemy na koniec, bo nie wiemy, czy będzie drugi sezon, ale za to się dowiedzieliśmy i nie wiem, czy chcemy o tym wspomnieć, że będą aż cztery rozszerzenia akolity w uniwersum rozszerzonym poprzez książki i komiksy. Czy chcemy to rzucić na, na finał? Chcemy, dla mnie to jest super. Ja dla mnie to jest Oczywiście. super rzecz bo to daje po pierwsze jakąś czwartą fazę najprawdopodobniej coś na zasadzie czwartej fazy pewnie nie będzie tak nazwana, ale to nawet bardzo dobrze, bo przy omawianiu faz nie raz mówiliśmy, że po co nazywać to fazą, nie? Dajmy standalone. I tu będą te standalone'y i więc Bardzo się cieszę. Tu już podkreślaliśmy kilka razy, że no w wielu miejscach ten serial wymaga do powiedzenia i w końcu do Disney robi. Plus, wiesz, takie postaci jak Yord, takie postaci jak Jackie, taka postać jak Kellnacka, no bo Saul był... Rozbudowany bardzo. Torbin no moim zdaniem nie potrzebował tego. Indara wszystkich zaskoczyło, że zginęła w pierwsze 5 minut, ale potem dostała dwa pełne odcinki i jakąś tam historię dostała. Natomiast Kellnacka, pierwszy w historii aktorski Wookie Jedi zapowiadany jako nie wiadomo co, jest, no jest trochę żartem tego serialu. No, no, no Czubaka w stroju Jedi, który dostaje scenę walki raz, nie? No i Torbina jednak mogli bez brody pokazać. Bardzo się cieszę, że dostajemy tę rozbudowę. To jest coś, czego mi cały czas brakuje przy nowej trylogii filmowej. Uważam, mm -hmm, że tak. 10 lat po epizodzie 7 my powinniśmy mieć już zylion książek i komiksów. My powinniśmy mieć tę historię tak rozbudowaną, że żebyśmy ją może nawet i polubili tak jak trochę to było z prequelami. Prequeli też lata nie lubiliśmy, a dostaliśmy tyle tego, że... Tutaj się zapowiada fajny ten zestaw, jeżeli chodzi o to, co, co teraz nam zapowiedzieli, no bo będzie książka Wayseeker i na takiej wstępnej okładce widzimy Vernestrę i Indare i to jest książka, która ma dopowiadać właśnie historię pomiędzy trzecią fazą a Akolitą, czyli prequel. Będzie ta powieść, o której Ty do wspomniałeś w trakcie Młodzieżówka z Jordem i Jackie, co też jest fajne, bo w sumie uważam, że sympatycznie, że Jackie wyrosła na taką ulubienicę fanów, bo mam wrażenie, że internet bardzo Jackie polubił i w sumie to jest super patent, że właśnie Młodzieżówkę ta dwójka do stanie kelnaka dostanie one shot taki o swojej postaci który chyba będzie wprowadzeniem bo piszę go Kavan Scott do kolejnej rundy komiksowej Wielkiej Republiki gdzie będzie kelnaka Między innymi, no i okładka po prostu spoileruje chyba na potęgę trzecią fazę, bo ja byłem w lekkim szoku, nie ukrywam, nie, nie wiedząc co tam się dzieje, kto tam jest na tej okładce, więc jak ktoś jeszcze należy do takich czytelników no. jak ja, to nie, nie patrzcie na tą okładkę, ale zapowiada się chyba solidna, epicka rozrywka, także no ja uważam, że to jest super ruch i w sumie to, to co Ty mam domówić, to ja też się pod tym podpiszę, że na ten moment to jest fajne, że to są aż albo tylko cztery rzeczy, że to nie jest z kolei jakaś taka ława, że zapowiedzą, nie wiem, 8 projektów obudowujących ze wszystkich stron, to na razie niech to tak właśnie będzie, jak tutaj zapowiedzieli, a później zobaczymy, może zapowiedzą w międzyczasie ten drugi sezon i będzie można się y, bawić y, dalej tym okresem Wielkiej Republiki i przed i po, łącząc trzecią fazą z jednej strony i z Mrocznym Widmem z drugiej strony. Tak. Tak. No, tak. Ja tu nic więcej nie dodam. Czekam, cieszę się. Im więcej wielkiej, tym lepiej. I im więcej dostaniemy jakichkolwiek historii w tym uniwersum i obudowy do tego, co już znamy, tym bardziej się będę cieszył. Mimo tego, że No, nawet opowiadając o wielkiej nieraz psioczyliśmy na to co tam jest uważam, że to i tak jest najlepsza rzecz jaka się wydarzyła dla Gwiezdnych Wojen od kiedy Disney to wszystko kupił i długo pewnie jeszcze zdania nie zmienię. A te książki mogą się nawet lepiej sprzedać, bo podejrzewam, że będą sygnowane bardziej logiem akolity niż The High Republic. To będzie jakieś pewnie małe logo z boku albo ten dopisek, mhm. że rozgrywa się w tej erze. A pomimo tego hejtu, jaki się wylał, to jednak seriale są popularniejsze niż książki i podejrzewam, że sprzedaje się to lepiej niż taka wielka republika. Manga Mandalorianin i komiks Mandalorianin żywym tego dowody. No. No. no. Dobra, no to czekamy. Ja czekam na drugi sezon, jeszcze bardziej czekam na te książki i fajnie, że ta klątwa, te klątwę udało się zdjąć. Pogadaliśmy sobie o serialu aktorskim Gwiezdnowojennym. Czy się zgadzacie drodzy słuchacze z nami, czy nie? Pewnie nie. No to już inna bajka, możemy podyskutować w innym miejscu. Natomiast wam, panowie, za rozmowę bardzo dziękuję. Dzięki. Dziękujemy. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Cześć.